małe sprostowanie. Tydzień temu powiedziałem, że Herod tutaj z 9 rozdziału Łukasza i Herod, który kazał, on skazał na śmierć Jakuba. Powiedziałem, że to są te same osoby, jednak to nie są te same. Herod w dziewiątym Łukasza to jest Tetrarcha, a w dziejach apostolskich to jest król. Także przepraszam za pomyłkę, ale też i dziękuję braciom za czujność. Tutaj w 11, od 11 wiersza widzimy Pana Jezusa, który lituje się nad e, wszystkimi potrzebami cielesnymi. E, tutaj ludzie byli głodni, było ciemno i Pan Jezus się nad nimi zlitował. I tutaj widzimy też Go e, jako tego, który te potrzeby cielesne jest w stanie za, zaopatrzyć. E, mimo tego, że ci ludzie e, szukali Pana Jezusa tylko dlatego, że jedli chleb, nie szukali tego, co On czyni, czy tego, co, co mówi, to jednak e, to, co Pan Jezus czynił, było z czystego serca i nawet w tak zwykłych potrzebach codziennych możemy się do Niego zwracać. Tylko dziękujmy Mu za to i bądźmy żywi, przez to doświadczenie dla Niego jeszcze bardziej. Ten poprzedni wyrywek Słowa Bożego mówi o, właściwie nie o ludziach, którzy byli w tym świecie, z tego świata, ale mówi, co ci ludzie słyszeli i co oni, jak się oburzali, jak rozmawiali między sobą, jak ta dobra nowina, czy jaki miał wpływ to właśnie na ten otaczający świat i to jest o nas jakby też troszeczkę do nas mowa abyśmy się też i zastanawiali nad nami jak ludzie na nas reagują czy słychać o nas, że my mówimy o Jezusie czy po prostu, czy mówimy o innych rzeczach skoro właśnie sam Herod i inni tutaj rozmawiali tak szeroko o tym byli zaniepokojeni byli po prostu że niektórzy jak to jest ten siódmy wiersz że niektórzy mówili, że Jan został zmartwychwstrzeżony. oni o tym cały czas mówili, dlatego że uczniowie wyszli i opowiadali o Królestwie Bożym także do nas ten urywek Słowa Bożego też powinien przemawiać aby dobrze by było aby o nas ludzie mówili że mówimy o Jezusie Rywek słowa pokazuje nam najpierw, że tłumy dowiedziawszy się o tym, gdzie Pan Jezus przebywa, poszły za Nim. I zaraz widzimy, że uczniowie zaczęli się niepokoić, że nie mają co jeść, że miejsce jest pustynne, tutaj z tego wynika taka lekcja duchowa, że my jako uczniowie nie potrafimy zaufać Panu Jezusowi, nie potrafimy odpowiednio modlić się o Jego błogosławieństwo, o przydanie nam siły, o przydanie nam takiej duchowej mocy, ale właśnie wpadamy. Można powiedzieć tak, trochę w panikę, trochę w bezradność. Ale kiedybyśmy poprosili, właśnie Pana, o błogosławieństwo, o właściwą radę, to on by mógł dać właśnie z tego niewielu, niewiele, co posiadamy sami, by to tak rozmnożył, że starczyłoby do pięciu tysięcy ludzi. I tu jest właśnie taka duchowa lekcja, abyśmy kiedy idziemy na jakąś ewangelizację, czy jakieś rozważanie, rozdawanie kalendarzy, czy jeszcze inną rzecz, abyśmy przede wszystkim modlili się, abyśmy prosili Pana o wszelką mądrość, wszelkie, wszelką duchową moc Abyśmy nie polegali tylko na własnych siłach, na własnych umiejętnościach, ale właśnie złożyli to na Pana. A On to wszystko w taki sposób pobłogosławi, że jeszcze zostanie z tego każdemu po koszu nadmiernej rzeczy. że nie powinniśmy być za bardzo yy negatywni w ocenie tych tłumów bo sobie wyobraźmy yy sytuację taką że oni porzucili swoje codzienne obowiązki swoje codzienne przyjemności i tylko dlatego, że dowiedziawszy się o, o nim nie o kimś innym nie o czymś tylko o nim a czego się dowiedzieli? No między innymi tego, co mówili apostołowie, bo oni byli, po prostu chodzili tak po terenach, opowiedzieli o nim. I to byli ludzie, którzy zareagowali na tą służbę z dziesiątego wersetu. I oni, wiedząc już, co mogą się spodziewać, a spodziewali się tego, co apostołowie o nim o Panu Jezusie powiedzieli. Więc mieli na pewno szczery zamiar. Może byli wśród nich pojedynczy ludzie szukający sensacji, którzy nie mają się za bardzo czym zająć i z ciekawości też tam poszli. Natomiast raczej główna grupa to będą ci, którzy są tymi, którzy ukierowali swoje myśli i serca na Pana Jezusa. I widać, że Pan Jezus przyjął ich. To pokazuje potwierdza tą zasadę, że Pan Jezus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. I mówił do nich o królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Czyli widać, że nie wszyscy potrzebowali uzdrowienia, byli Wśród nich, bo w dużej grupie tak jest, że część ma jakieś braki zdrowotne, część o nich po prostu może nawet za bardzo nie wiedzieć, a część mogła się pojawić w momencie, gdy poszli za Panem Jezusem. Przecież to była trudna droga. To ter terytorium kilkudziesięciu kilometrów dookoła tego miejsca przeszli pieszo. Więc nawet dzisiaj, jakbyśmy pieszo przeszli w dobrym obuwiu, to różne rzeczy się wydarzają, a co dopiero w tamtym czasie. I też widzimy tutaj tą łaskę Bożą. Pan Jezus wyraźnie odpowiedział na ich potrzeby, przede wszystkim spotkania się z Nim. I jest to bardzo ważne, żebyśmy też mieli świadomość tego, że jak człowiek się nawraca, on nie wie, do czego się nawraca. Wie, że Pan Jezus jest godny zaufania. Ale przed nawróceniem często nawet nie myślał o Bogu albo miał zupełnie złe wyobrażenia o Bogu. Przecież gdyby miał dobre, to już nawróciłby się wcześniej. Więc jest takim niezorientowanym człowiekiem. Część osób faktycznie z dobrych pobudek przychodzi. Część mając dobre pobudki, nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie towarzyszą na wróceniu się do Pana Jezusa, bo przecież mając nawet szczery zamiar, nie wiedzą, że zaraz wrogość otoczenia na nich spadnie z pełnym impetem. Nawet jeśli podejrzewają, że spadną różnego rodzaju negatywne konsekwencje, to mogą nawet nie myśleć o tym, że one będą miały taki wymiar, Mogą myśleć, a co pracodawcy do tego, że uwierzyłem w Pana Jezusa? I nagle się okazuje, że właśnie pracodawcę interesuje to bardzo. I nawet niektórzy tracą żony. Przecież mamy w swoim gronie takich braci, którzy gdy się nawrócili i ochrzcili, to żona ich wyrzuciła z domu. Mamy takich, którzy zaczęli mieć kłopoty w pracy, choć dobrze wykonywali pracę. Przecież oni nawet nie wiedzieli, że jak się nawrócą, to spotkają ich te przykrości. Oni tu przyszli do Pana Jezusa i nie wiedzieli, że będą tak długo słuchać, aż im zabraknie jedzenia. Dlatego Pan Jezus odpowiedział na tę potrzebę również, że oni nie musieli od Niego odchodzić po wioskach, szukać schronienia. Nie, to On jest tym, który troszczy się o nie. Rzeczy. To znaczy, po pierwsze, że Pan wziął ich swoich uczniów, aby byli razem z nim i zapewne, jak jest na innym miejscu, powiedziane w markarz 6:31, odpocznijcie nieco. Po drugie, także wiemy i tego przykładu mieliśmy tydzień temu, że będąc sam na sam, także Pan pouczał ich rozmawiali ze sobą i no wskazywał im coś większego, coś bardziej duchowego. I myślę, że to jest też i coś, co możemy dzisiaj przez wiarę doświadczać, to znaczy, że z jednej strony będąc sam na sam z Panem budujemy się, z drugiej strony Pan nas poucza i to sam Pan to pracuje nad tym żeby tak było. I teraz jeśli mówimy o tych punach to jest takie słowo w Izajasza, 42 rozdział, wiersz szósty. Ja Pan powołałem Cię, troszkę skrócę. uczynię Cię pośrednikiem, przymierza z ludem, światłością dla narodów. I dalej, abyś wyprowadził więźniów zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. A więc Bóg miał cel dla swego Syna, że miał dla tych, którzy siedzą w mroku, stać się światłem, że miał podać rękę tym, którzy są bezradni. I na pewno tak było i w tym przypadku. Mamy tego potwierdzenie w Ewangelii Marka, na przykład. 6 rozdział 34 wiersz jest powiedziane: I ulitował się nad nimi. Ujrzawszy mnóstwo ludu, ulitował się nad nimi. To jest 6,34. Że byli jak owce nie mające pasterza. A więc ludzie, którzy są zagubieni i nie wiedzą, w którym kierunku iść. Także w Ewangelii Jana, 6 rozdział. Jana 6 rozdział, drugi wiersz jest powiedziane, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, który czynił na chorych. Z jednej strony wychodził naprzeciw potrzebom, a z drugiej strony, myślę, że to też i tak można określić, był to sposób na to, żeby ludzi sprowadzić wokół siebie i jak tutaj czytamy, leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia, ale wcześniej mówił do nich o Królestwie Bożym. A więc ludzie się schodzili być może po to, żeby być uzdrowionym, ale jednocześnie słyszeli Ewangelię. Myślę, że to jest znane tym, którzy jeżdżą do więzienia, że z jednej strony daje się zeszyć znaczek i długopis, a z drugiej strony jednak mówi się słowo. Może niektórzy tylko przychodzą po to, żeby dostać znaczek i długopis, ale ostatecznie słyszą słowa Ewangelii. I dalej mamy tę historię z nakarmieniem, która jest opowiedziana w czterech Ewangeliach. To jest znaczące. I w każdej z tych Ewangelii pewne szczegóły wychodzą jakby na pierwszy plan. Ale widzimy tutaj, myślę, coś, co jest tak wyraźnie widoczne. To jest to, że uczniowie, pomimo tego, że widzieli już cuda, widzieli wygonienie demonów, widzieli uciszenie burzy, widzieli wskrzeszenie córki Jaira, czy też uzdrowienie tej kobiety chorej, czy wskrzeszenie młodzieńca znań i tak dalej, to kiedy przyszło do tego wydarzenia, do tego, że było późno, a było dużo ludzi, mieli, właśnie brakło im tutaj duchowego spojrzenia, brakło wiary. Że wysnuwali tylko logiczne wnioski. Tak jak czytamy to w tym dwunastym wierszu i, i dalej. Albo w innych Ewangeliach to jest może bardziej jeszcze nawet wyraźnie widoczne. I myślę, że to, to jest coś takiego, co my też często robimy. Że kiedy przychodzi jakiś problem to mamy jakieś sensowne, logiczne wytłumaczenie, co trzeba zrobić, a nie pamiętamy o tym, że najpierw trzeba się pomodlić. I że Bóg jeszcze może zadziałać oprócz tego, co my, my jesteśmy w stanie wymyślić w danej sytuacji. A więc to, ta historia tutaj ma swoje wielkie do nas przesłanie, mianowicie, żeby w sytuacji, której się czy jakiejkolwiek sytuacji, w której się znajdujemy, żebyśmy mogli, m, mieli siłę wiary do tego, żeby spojrzeć na to z Bożego punktu widzenia, na Boży sposób i czekać na Boże rozwiązanie, oczywiście modląc się. Jako przykład modlitwie chciałem podać tego brata, który był u nas teraz, Haralda, kiedy na chwilę tam poszedłem wieczorem do nich, klęczeli na modlitwie. Kiedy rano akurat żeśmy się spotkali, klęczeli na modlitwie, przy śniadaniu modliliśmy się o ewangelizację. Potem, kiedy przyjechaliśmy tutaj, Harold mówi, wejdźmy jeszcze, żeby się pomodlić. I weszliśmy do kuchni w sali, żeby jeszcze się pomodlić na chwilę przed ewangelizacją. A więc szczerze to samo w sobie mówi, na czym czy na kim ten brat polega i na jaką moc liczy w czasie swojej służby. I jest to właściwie... Podstawa tego, co chcemy zrobić dla Pani. Przepraszam mi się przypomniał, teraz kiedyś było spotkanie braterskie z Maxem Bileterem i była mowa na temat przygotowywania się do rozważań. I wtedy Max powiedział nie tyle chodzi o to, że my mamy się przygotować do rozważania ile o to, żeby Pan nas przygotował myślę, że ten przykład, bo tu mamy jeden na kamienie 5 tysięcy, zaś mamy na, na kamienie 4000 tysięcy pokazuje nam, że yy, i w tym przypadku uczniowie oczywiście nie wiedzieli o tym, że Pan Jezus ma taką moc, albo no, możemy to różnie na ten temat mówić, ale yy, no, brakło im yy, tych duchowych oczy, żeby zobaczyć, że ten, który wszystko może i może nawet yy, z tych pięciu chlebów, czy tu jest w ogóle napisane na ten temat? Jest, jest cztery, cztery. Tak, yy, że może to uczynić ale przecież mamy drugi przykład, który nam mówi o 4 tysiącach nakarmionych i zapomnieli o tym, że przecież Pan Jezus nakarmił 5 tysięcy. Tu jest 5. Nie, no później mamy 4 jeszcze. No ja wiem, ale to jest. Także yy, pokazuje nam to, że nasze zaufanie, my zawsze, kiedy Pan Jezus stawia nam trudność na naszej drodze, to zapominamy o tym, że przeprowadzi nas przez wszystkie inne trudności, które były wcześniej. I uczniowie y, są tego właśnie przykładem, że będąc blisko Pana Jezusa, y, w ten sam sposób postępują, po prostu jesteśmy ludźmi, którzy patrzymy bardzo nisko na ziemię, a nie spoglądamy w górę. I tu w tym jest problem, dlatego że y, uczniowie y, w ten sam sposób y, nad tym się zastanawiali. Mamy też ten inny przykład, który oni, Pan Jezus mówi do nich, żebyście się wystrzegali kwasów, faryzeuszów, no to a oni rozmawiali o tym, że chleba nie mają, a to przecież było akurat po tym, jak On nakarmił te chyba cztery tysiące. Także, nie wiem, czy akurat w Ewangelii to jest tak po kolei, ale, ale mamy tego przykład. Także chcielibyśmy i z tego przykładu się nauczyć, że jeżeli, bo to jest Bóg, Pan Jezus stawia przed uczniami trudność, wystawia ich na próbę. Przecież mówi do nich, wy im dacie jeść. Ale mogli się zapytać, jak Panie? Pan Jezus przecież mi powiedział. Wy im dacie jeść. Trzynasty wierz o tym mówi. I teraz powinni czekać. Co dalej? Ale oni już zaraz powiedzieli. A oni zaś odrzekli. Nie mamy więcej aniżeli pięć chlebów. Tu się oczywiście bardzo dobrze przyznali. I nawet to nie było jej chleby. Tylko tak jak z Ewangelii Jana wiemy. Że to było jakiegoś małego chłopca który wziął to sobie po prostu na, na to, żeby chodzić za Jezusem i po prostu oddał to uczniom. Także yy, widzimy, że Pan Jezus wystawia ich na próbę, Wy im dacie yy, jeść, ale oni przyznawają się do tego, nie mamy. Nie mamy nic. I to jest bardzo dobrze. Żebyśmy umieli też sami przyznać się do tego, że my sami bez Ciebie, Panie Jezu, to nie zrobimy niczego. I w naszym życiu myślę, że jest wielokrotnie tak, że dopiero jak jest jakaś, powiem tak, dojdziemy do takiego całkowitego, całkowitej katastrofy czy ruiny, swojego własnego pragnienia, dążenia i, i, i jak mówić, swoimi sposobami leczenia, to wtedy całkowicie przychodzimy do Pana i mówimy, Panie, ja dalej sam nie umiem nic zrobić, bierz sprawę w swoje ręce. Dałby Bóg, żebyśmy się właśnie nauczyli i to chcę właśnie powiedzieć, że my ciągle na nowo E, ciągle na nowo po prostu e, robimy tak samo. Nie tak, że jak żeśmy w jednym przypadku już nauczyli się czegoś, że Pan Jezus nam w tym pomógł, to e, byśmy wzięli to jakby za wzór, że Pan Jezus skoro w tym pomógł, to w tym też nam pomoże. Nie, my ciągle na nowo e, musimy e, stawiać takie kroki żeby, yy, że, nam jest, yy, że swoimi sposobami najpierw coś yy, robimy, a później dopiero może przychodzimy z tym do Pana. Pan Jezus mówi, nasi znaczy uczniowie mówią: Rozpuść tłum, aby poszli do okolicznych wiosek i osad i tam postarali się o pomieszczenie i wyżywienie, gdyż tutaj jesteśmy na miejscu pustyni. Zobaczmy, Pan Jezus najpierw wyciągnął ich gdzieś na pustynię a później uczniowie mówią my się za nich, o nich nie zatroszczymy my tego nie umiemy i y, doradzają Panu Jezusowi, co ma zrobić my też jesteśmy takimi którzy doradzamy Panu Jezusowi uczyń tak, zrób tak y, tak będzie lepiej y, tak Panie Jezu by było dobrze i tak dalej nie umiemy się zdać na to co Pan uczynił. Pan miał zamiar konkretnie wyprowadzić ich na pustynię, żeby na, tu, na tej pustyni mówić im o Królestwie Bożym, leczyć ich i którzy, tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Konkretnie, żeby byli zdani tylko i wyłącznie na Niego. Żeby wiedzieli, że właśnie na tym pustym miejscu, że to jest właśnie Syn Boży, który z nieba przyszedł, aby ratować grzeszników, najpierw mówił o Królestwie Bożym, później postarał ich się o to, żeby, może powiedzieć, nie zmarzli ale było im ciepło, żeby była trawa i tam mogli, może powiedzieć, usiąść, żeby później ich nakarmić i żeby po prostu była ta dobra tosmera, ale też i pełne żołądki. To nie były przypadkowe osoby, bo w dziesiątym wersecie jest powiedziane, że to byli apostołowie, którzy powrócili. Widzimy w rozdziale dziewiątym, szósty werset, że oni obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając. I też widzimy w drugim wersecie posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. To ich działanie tutaj no byłoby rozpraszaniem, bo Pan Jezus powiedział, kto do mnie nie zgromadza, rozprasza. I oni byliby rozproszeni, a przecież celem było, żeby byli przy Panu Jezusie. Dlatego ten trzynasty werset zawiera rozkaz. Wy im dajcie jeść. Nakarmcie ich. I to też można powiązać z Jakuba, drugi rozdział, czternasty do siedemnastego wersetu.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 tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. I podobną myśl zawiera pierwszy list Jana, trzeci rozdział, siedemnasty werset. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża. Więc tutaj oni yy, po prostu też mogli działać schematami, bo przecież przed chwilą oni szli bez wyżywienia, bo przecież jest powiedziane, nie zabierajcie na drogę ani pija, ani torbę, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat, gdy do którego domu wejdziecie. Więc mogli zadziałać też schematycznie. No to tak jak nas przedtem rozpuściłeś i nas nakarmili, to teraz tych rozpuść i oni będą nakarmieni. To jest ważne, żebyśmy też pamiętali z tego i nauczyli się tego. Gdy robimy ewangelizację, gdy opowiadamy o Panu Jezusie, gdy przyprowadzamy ludzi do Boga, to myślmy od razu, długoterminowo, aby również tych ludzi później nakarmić. Żeby to nie było tak, że my im coś damy, i oni zaczną chodzić do zboru i w zborze umrą z głodu. Bo będziemy tylko skoncentrowani na tym, żeby ich zwabić, zaciągnąć i koniec. Nie, my jesteśmy odpowiedzialni za cały proces. Dlatego Pan Jezus mówi, wy im dajcie jeść. Wy im dajcie jeść. Jak przychodzi ktoś do zboru nowy, bo dostał Biblię, dostał traktat, dostał kalendarz, to każdy w Bożej jest odpowiedzialny, aby mu dać jeść. Nie chodzi o jeść, czy ciasto, kawę, to też jest miłe, ale tu chodzi o to, żeby zatroszczyć się o to, co on wie ze Słowa Bożego, co mu powiedzieć, co uzupełnić, dać jakąś dobrą książkę z półki. Jak nie ma, to zorientować się, jaką zamówić i mu wręczyć. Nakarmić. Wy im dajcie jeść, a nie tylko skupiać się na tym, żeby powiedzieć A, a potem co? Jest jeszcze B, C aż do Z. Fragment mówi nam także i to, że nawet jeśli mamy niewiele, to ostatecznie to Bóg daje wzrost. To nie my sprawiamy, że ktoś rośnie, to Bóg sprawia, że ktoś rośnie. I to jest ciągle na nowo zadziwiające, że w zborach, gdzie są słabi nauczyciele, ludzie rosną w wierze. Dlaczego? Bo to Bóg sprawia. Należy podlać, a to Bóg rozwija. to punkt zwrotkę z pieśni 89. We're Dziękujemy. pani jedna Zbawicielu, dziękujemy Tobie za łaskę, Twoją miłość, a też Ci przede wszystkim dziękujemy za to, że Ty słowo nam dałeś swoje i to słowo możemy czytać i rozważać. I rozważać.